To są informacje Polskiego Radia 24. Jest wycieńczony i wychudzony, ale w Polsce Andrzej Poczobut wypuszczony przez białoruski reżim Łukaszenki. Jaki, baj, obajtek, braun i buczek czterech europosłów straciło dziś immunitet to decyzja Parlamentu Europejskiego prace idą pełną parą w gdyńskiej stoczni powstają wielozadaniowe fregaty na potrzeby polskiej marynarki wojennej minęła godzina 21 Kamil Olak zapraszam Andrzej Poczobut odzyskał wolność i jest już w Polsce. Dziś na granicy polsko-białoruskiej przeprowadzono wymianę więźniów, w ramach której został uwolniony po pięciu latach spędzonych w białoruskim więzieniu. Na miejscu powitał go premier Donald Tusk. O niezłomnej postawie Andrzeja Poczobuta mówił w rozmowie z Polskim Radiem 24 Piotr Pogorzelski, wicedyrektor Polskiego Radia dla Zagranicy i autor podcastu Po Prostu Wschód. On nie chciał się zwracać do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 w jednym z najcięższych więzień na Białorusi. Władze Białorusi zarzucały Andrzejowi Poczobutowi podżeganie do nienawiści oraz działania na szkodę państwa. W 2021 roku został aresztowany, a dwa lata później skazany na 8 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Z białoruskiego więzienia został też uwolniony krakowski Karmelita. To brat Grzegorz Gaweł. Jak przyznaje ojciec Karol Androsz, sekretarz prowincji klasztoru na Piasku, wśród zakonników zapanowała radość i trwają przygotowania na przyjazd brata Grzegorza. Na pewno będzie potrzebna tutaj opieka zdrowotna, którą klasztor jest najbardziej zapewni. Tylko jeśli dowiemy się, jakim on jest w stanie fizycznym i psychicznym. Reżim Łukaszenki zatrzymał duchownego we wrześniu ubiegłego roku pod pretekstem szpiegostwa. Na razie nie wiadomo, kiedy brat Grzegorz wróci do Krakowa. Czterech polskich europosłów straciło immunitety. Patryk Jaki, Danielo Bajtek z Prawa i Sprawiedliwości, Grzegorz Braun z Konfederacji Korony Polskiej i Tomasz Buczek z Konfederacji. Decyzję o pozbawieniu ich ochrony prawnej podjęli deputowani na sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. W 2024 roku podczas kampanii wyborczej Patryk Jaki miał stwierdzić, że sędzia Igor Tuleja świadomie podpisywał zgody na inwigilację systemem Pegasus. Sędzia nazwał to kłamstwem. Patryk Jaki powiedział, że i odebranie mu immunitetu to tradycja. Politykę stracił ten przywilej już drugi raz. My żyjemy w świecie jakiegoś kompletnego absurdu, ale poza tym jestem przekonany, że to prześladowanie konkurencji politycznej, które organizują posłowie 13 grudnia jest organizowane po to, bo nie radzą sobie z rządzeniem. Wysokie ceny energii, fatalna sytuacja w służbie zdrowia i dlatego muszą mieć takie po prostu happeningi polityczne. Daniel Obajtek stracił immunitet za składanie fałszywych zeznań dotyczących znajomości z Piotrem Nisztorem, a także za wycofanie ze stacji Orlenu numeru tygodnika Nie o pedofili w kościele z papieżem Janem Pawłem II na okładce. Komentując drugi zarzut, Daniel Obajtek powiedział, że decyzji nie żałuje. Jestem dumny z tej decyzji. Podjąłem decyzję, by chronić uczucia religijne, by to zostało wycofane ze stacji. W tym momencie składa się wniosek o odebranie mi immunitetu. I ten lewacki parlament odbiera mi immunitet. Więc to jest swoistym skandalem. Polacy są najliczniejszą grupą, której uchylano immunitety w tej kadencji Parlamentu Europejskiego. Stracili je także Adam Bielan, Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński i Michał Dworczyk. Wszyscy sprawa i Sprawiedliwości. Czas na przyspieszenie pracy przy wspólnych projektach infrastrukturalnych oraz energetycznych. To jeden z wniosków spotkania państw i inicjatywy Trójmorza w Dubrowniku. Obraduje szczyt. Pierwszy dzień był w całości poświęcony politycznym konsultacjom. W ramach ustaleń z partnerami z regionu zostanie zainicjowana szeroka debata na temat powołania Banku Rozwoju Trójmorza, powiedział po rozmowach prezydent Karol Nawrocki. O tym dyskutowaliśmy i myślę, że to jest przed nami. To jest ten krok, którego oczekuje inicjatywa.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 Stoczni Wojennej w Gdyni ruszyło cięcie blach na trzecią jednostkę z programu Miecznik, czyli ORP Huragan. Budowa trzech wielozadaniowych fregat na potrzeby polskiej marynarki wojennej to największy kontrakt w historii polskiej zbrojeniówki. Mają zabezpieczać morskie szlaki handlowe, chronić infrastrukturę krytyczną, a do tego pełnić funkcję odstraszającą. Niewykluczone, że na trzech okrętach jednak się nie skończy, mówi polskiemu radiu prezes PGZ Stoczni Wojennej Marcin Rynglewski. Skoro się usłyszymy tych He's a... Um... W całym kraju to będzie mroźna noc do minus 3 stopni. Cieplej tylko na południu Polski, tam 1 stopień na plusie. Jutro od plus 7 na północnym wschodzie do 15 na krańcach zachodnich. W centrum i na południu około 10. Na niebie będzie sporo chmur, ale będą też chwile ze słońcem. Jednak na północy i wschodzie może przelotnie padać deszcz. Klimat. W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Jedna piąta prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Zaleca się normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych. Klimat Wieczór w Polskim Radiu 24. I mamy już 7 minut po godzinie 21. Za moment audycja pomówmy o tym, a w naszym studiu Paweł Wojewódka. Pawle, dobry wieczór. Dobry wieczór. I my w Polskim Radiu 24 różne tematy poruszamy, ale najczęściej informujemy o sprawach bieżących. Natomiast twoja rozmowa skupi się trochę... Na braku pewnej informacji, przede wszystkim w kwestiach technicznych. Yy, tak, ale pewne rzeczy robimy na własną odpowiedzialność, ale myśląc o własnej odpowiedzialności zakładamy, że ci, którzy przygotowali owe urządzenia, wiedzą co robią. A no to wszystko sprowadza się do wesołego miasteczka, I do słuchacze. Myślę, że to jest coś, co może Państwa zaciekawić, a więcej informacji o tym wszystkim już teraz w Polskim Radio 24. Zapraszamy serdecznie. Pomówmy o tym. A dziś pomówię z panem Pawełem Herajewskim z Urzędu Dozoru Technicznego. Witam pana inżyniera. Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór Państwu. Tak sobie myślę, lubi pan Karuzelę? Lubię, lubię. A taką łańcuchową też? Mi się wydaje, że jest to element rozrywki, element naszego życia, element naszych pociech. Należy się nam. Należy się i co? Wsiadłby pan teraz na taką wielką łańcuchówkę? Myślę, że w Polsce bym wsiadł, bo wiem jak wygląda system dozoru technicznego. Który, no to... który kontroluje i okresowo sprawdza tego rodzaju urządzenia. No dobrze. Yy, idziemy do tak zwanego wesołego miasteczka czy Luna Parku. I co? Yy, mamy świadomość tego, że te urządzenia się kręcą, wirują, podnoszą, spadają raptownie. Yy, to są różne naprężenia, są różne przeciążenia i czy te urządzenia są bezpieczne? Co robi w takiej sytuacji Urząd yy, Dozoru Technicznego? W jaki sposób sprawdza te urządzenia? Tak, no, mając na myśli Wesołe Miasteczko, <śmiech> wiele osób ma przed oczy no. Duży plac, na którym znajduje się szereg urządzeń, karuzel, różnych może strzelnic, różnych samochodzików. Także jest szereg tak zwanych atrakcji, które zapewniają określone doznania użytkownikom. Urząd Dozoru Technicznego kontroluje, sprawdza stan techniczny części tylko tych urządzeń, które są lokalizowane w wesołych, na terenie wesołych miasteczek i są to urządzenia, które nazywamy przenośnikami przeznaczonymi do celów rekreacyjno-rozrywkowych, które wykonują ruch obrotowy bądź część tego ruchu obrotowego wokół jednej osi bądź wokół kilku osi. Czyli karuzele, takie młoty, takie łodzie, takie najróżniejszego rodzaju e, urządzenia, które wirują, podnoszą się, spadają raptownie, tak? W, dużym, w dużej ogólności tak, czyli to co się obraca, karuzele różnego rodzaju Młoty, wahadła, łodzie, które wykonują część ruchu obrotowego, tak są sprawdzane okresowo przez Urząd Dozoru Technicznego. No dobrze, więc zastanawiam się, jak to się odbywa. No bo przychodzi osoba kontrolująca, inżynier, specjalista. No i co sprawdza? Bo przecież są to materiały, które muszą być odpowiednio dobrane, z których. Te urządzenia są wykonane. Są to projekty, które muszą być zrealizowane zgodnie z wyliczeniami, bo przecież umówmy się, te urządzenia są projektowane na podstawie bardzo dokładnych wyliczeń. I co Urząd Dozoru Sprawdza? Urząd Dozoru Technicznego <śmiech> sprawdza stan techniczny tych urządzeń, które zostały wymienione w przepisach, które określają jakie urządzenia podlegają dozorowi technicznemu. No i sprawdzenia Urzędu Dozoru Technicznego, czyli inspektorów, którzy są wyposażeni w niezbędne oprzyrządowanie w celu sprawdzenia stanu technicznego, dokonują sprawdzeń, począwszy od weryfikacji dokumentacji, weryfikacji dokumentacji eksploatacyjnej, która znajduje się u właściciela eksploatującego, Poprzez oględziny, sprawdzenie stanu technicznego konstrukcji nośnej, sprawdzenie stanu, stanu, stanu e, e, połączeń elektrycznych, stanu połączeń hydraulicznych, obwodów hydraulicznych, obwodów elektrycznych, obwodów pneumatycznych. Przechodząc przez oględziny stanu technicznego wykonywane są próby techniczne bez obciążenia i z obciążeniem wszystkich stanowisk, siedzisk, pasażerów. No dobrze, a czy na przykład dokonywane są dokładne sprawdzenia połączeń z tych poszczególnych elementów metalowych, które są spawane, skręcane? Tam są najróżniejsze technologie, które w przy tego typu urządzeniach przenoszą duże siły, prawda, no i mogą ulec uszkodzeniu. Tak, za, może bym jeszcze zaczął od... Za stan techniczny generalnie odpowiada właściciel urządzenia i on decyduje o stanie i na nim ciąży obowiązek przestrzegania wymagań dokumentacji, instrukcji która zawiera, co, co należy, w jakim terminie wykonywać, wymieniać, przeglądać, badać. Natomiast no, wizyta, wizyta, to badanie inspektora no, jest raz do roku, co do zasady, mówię w tych ogólnych urządzeniach, które są stacjonarne, no, wizyta i, W tych stacjonarnych, stacjonarnych lunaparkach luna i czy tych stacjonarnych, stacjonarnych wesołych miastach. nazwijmy tych urządzeniach, które wykonują obrót. No i ta wizyta, która nazywa się badaniem technicznym, yy, które przeprowadza inspektor urzędu dozoru technicznego, ona polega na przeprowadzeniu prób funkcjonalnych, czyli poprzez wykonanie oględzin i, i dalej sprawdzeń bez obciążenia i, i prób, wykazaniem, czy to urządzenie nadaje się do, do dalszej eksploatacji. Natomiast za bieżący stan techniczny odpowiada właściciel i on do tego ma określone służby swoje eksploatacyjne, yy, które wykonują... Bieżące sprawdzenia, bieżące regulacje, bieżące naprawy. Inspektor odpowiada za, za to, co wykonuje podczas badania i dokonuje oględzin w miejscach dostępnych. No dobrze, tu mówimy o tych dużych lunaparkach czy wesołych miasteczkach stacjonarnych, gdzie te urządzenia są na stałe zamontowane, ale jeżeli teraz już w Polsce widzimy, ruszył sezon, wiosna, więc w różnych miastach, miejscowościach, i spotykamy takie lunaparki czy wesołe miasteczka e, mobilne, które przenoszą się z jednego miejsca do, drugi, do drugiego. No i te urządzenia na miejscu są przywożone, składane, są tam przez miesiąc, e, półtora miesiąca. I kto sprawdza te urządzenia tak, w tych mobilnych? Również, również, również Urząd Dozoru Technicznego sprawdza stan Raz techniczny. Na rok? Nie, jeżeli to urządzenie jest przestawiane z miejsca na miejsce, tak jak pan redaktor powiedział, mobilne, czyli, no, czy, czy inne określenie przejezdne, przewoźne, po każdym zamontowaniu w nowym miejscu pracy, jeżeli ono było montowane i demontowane, wymagana jest obecność inspektora i sprawdzenie stanu technicznego i przeprowadzenie czynności dozoru technicznego, czyli sprawdzeń i później przeprowadzeniu prób bez obciążenia i z obciążeniem w, czyli miejscu, pro... w nowym miejscu montażu. Czyli podobna procedura jak przy lunaparkach sta... stacjonarnych. stacjonarnych, tak. stacjonarnych. Tak, tylko, że tutaj to jest wtedy częściej, bo to są urządzenia przejezdne, one przemieszczają się tam w określonym czasie, no, co kilka tygodni, co kilka miesięcy. No dobrze, ale ktoś to produkuje. Panie inżynierze, tak, ktoś, tak, to ktoś to produkuje, ktoś to, ktoś to projektuje i tak naprawdę my chyba nie bardzo wiemy, czy to jest bezpieczne. Dlatego, że jeżeli ktoś zaprojektuje, ktoś wyprodukuje, może wyprodukować w różnych miejscach na świecie, które na, czasami nie cieszą się renomą najlepszego wykonania. No, mogą być to znakomite wytwórnie. W Polsce są takie wytwórnie sprzętu. Znane są z mm, dwaj, dwaj producenci, którzy próbowali produkować, natomiast na dzień dzisiejszy, z tego co wiem, to, to już nie produkują, nie istnieją i, i, i, i nie mamy polskich producentów. To gdzie, kto produkuje? No, produkuje Europa, produkuje no, świat, y, Azja. Chiny? Chiny. I te urządzenia są bezpieczne? Żeby były, można powiedzieć, tak, żeby, znalaz, żeby znalazły się na terenie rynku unijnego, jakim jesteśmy, muszą spełnić określone wymagania. I jeżeli taki wysokie miasteczko, taka karuzela miałaby tutaj być eksploatowana, musiała. Polski, musiał spełnić określone przepisy krajowe. Czyli Urząd Dozoru Technicznego sprawdza to urządzenie. Sprawdza to urządzenie, sprawdza u wytwórcy to urządzenie według określonych standardów. Tym standardem jest norma uznana na całym świecie przez wielu producentów stosowana. To jest taka wykładnia bezpieczeństwa. A kto projektuje takie urządzenie? No, projektuje producent może skorzystać, nie wiem, z zewnętrznego biura projektowego, bądź jeżeli on dysponuje z własnym biurem projektowym, producent odpowiada za to urządzenie, za wytworzenie, za projekt i za wytworzenie. Bo ja cały czas, wie pan, widzę te rollercoastery, te gigantyczne konstrukcje, bardzo wysoko zmontowane rzeczywiście, na ogromnych wysokościach, gdzie te wagoniki pędzą z prędkościami nieprawdopodobnymi. Przeciążenia są też robiące wrażenie. I kto to pro, e, projektuje i e, kto dopuszcza na przykład kostery w Polsce? No projektuje tak jak wspomniałem wcześniej, to odpowiada za wytworzenie, w skład wytworzenia wchodzi projekt, y, odpowiada producent. A są wyspecjalizowane firmy projektowe na świecie? Y, tutaj odpowiada finalnie producent. Czy on skorzysta z biura, czy nie, to, to już jest jego, jego wybór. Jeżeli ma do dyspozycji własne biuro projektowe, bądź korzysta nie wiem, z innego na, na drugim końcu świata, no, tak się dzieje, jest to możliwe. Finalnie odpowiada producent, który poświadcza wykonanie danego urządzenia. Natomiast wracając do naszego rynku tutaj krajowego, rollercoastery nie są urządzeniami o ruchu obrotowym, stąd nie podlegają dozorowi technicznemu. I tutaj strona trzecia nie sprawdza okresowo tego rodzaju urządzeń. No może to budzić pewne, pewne zdziwienie, natomiast zaniepokojenie, że tak powiem. wymagają okresowych kontroli przez stronę trzecią. Czyli co, to wszystko w rękach właściciela? Właściciel musi pilnować tych urządzeń, żeby urządzenie nie, urządzenie nie zrobiło krzywdy. Tak, przepisy krajowe tutaj kształtują się w ten sposób, że, że no wymóg doglądania czy, czy sprawdzania przez stronę, niezależną stronę trzecią, jako jest Urząd Dozoru Technicznego, musiałby być uzasadniony. To uzasadnienie, to jednym z kryteriów do takiego uzasadnienia to jest wypadkowość, którą się należy tutaj oprzeć. Jeżeli coś się dzieje z daną grupą urządzeń, wówczas należy się tej grupie urządzeń przyjrzeć głębiej i sprawdzić, gdzie, gdzie jest możliwa poprawa tego i czy, czy to rzeczywiście wymaga doglądania oglądania przez stronę, niezależną stronę trzecią, czy... czy i, i wtedy określać dane przepisy, które by obligowały do sprawdzeń w jakichś okresach przez określone jednostki. Ja tak przejrzałem internet i wypadki właśnie w Wesołych Miasteczkach. Ich nie jest bardzo dużo, ale one są o tyle y, takie bardzo nieprzyjemne informacje na ten temat, bo często ofiarami tych wypadków i tymi ostatecznymi ofiarami nawet to są dzieci, rzadziej dorośli dzieci, no bo dzieci z takich właśnie urządzeń korzystają. korzystają. Zgadzam się. Jeżeli mówimy o wypadku w Wesołym Miasteczku, często jesteśmy tutaj od razu utożsamiani, że to się wydarzyło na karuzeli, a może to dotyczyć nie wiem, potknięcia na strzelnicy. Także od razu zdarzenie robi się medialne, natomiast no wymaga oczywiście wyjaśnienia, co się stało i dlaczego. Urząd Dozoru Technicznego w ewidencji posiada blisko tysiąc urządzeń, które okresowo, cyklicznie są sprawdzane. Również analizujemy wypadkowość i uszkodzenia tego rodzaju urządzeń i wyciągamy z, z tego tytułu wnioski, co dalej, co na przyszłość, gdzie można poprawić bezpieczeństwo i. Hmm, około hmm, od 26 lat powiedzmy ewidencjonujemy tego rodzaju urządzenia, ponieważ wykonujemy badania i to się przekłada, że jest około dwu, dokładnie 25 zdarzeń mamy odnotowanych. Prze 125 Przez te 25-26 lat. 26 lat. Y około 60-58 obrażeń ciała osób odniosło. No jedną miećiliśmy ofiarę śmiertelną niestety. A na przestrzeni ćwierć wieku, no powiedzmy. No tak, zdarzają się inne. My te statystyki porównujemy z tym, co się dzieje w Europie, w innych krajach, z tym, co się dzieje na świecie również. Różne są kryteria. Jak, statystyki jak Polska wypada? Nie, nie wypadamy tu najgorzej. My mamy inne kryterium na ilość urządzeń. Stosujemy nie, nie na ilość przejażdżek, ilość jazd, tak jak to w innych krajach. Natomiast tutaj nie odbiegamy. To jest statystyka na wysokim poziomie i myślę, że w dniu dzisiejszym, bo może mogliśmy dzisiaj nawet od tego, a chciałem zacząć, jest 28 kwietnia, tak? Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, Pracy. Także wydaje mi się, że dobrze o tym mówimy na przestrzeni tego, co się dzieje w innych grupach, w innych branżach, wydaje mi się, że, że to, co robimy Tutaj poprawia bezpieczeństwo na tyle, że możemy statystyki rzeczywiście tutaj mieć prawidłowe. Panie inżynierze, Urząd Dozoru Technicznego zajmuje się wszystkim, co się kręci, co się podnosi. To znaczy ruch obrotowy, prawda, bądź niepełen ruch obrotowy. To ładnie to jest definiowane, ale przed wejściem do studia rozmawialiśmy o też w takich zabawkach, które są w tych wesołych miasteczkach, dmuchańce, czyli te wielkie zamki, pałace, zjeżdżalnie, czy to w jaki sposób jest kontrolowane, bo tam też zdarzały się zdarzenia, tam też wypadki się zdarzały? Tak, część tym moglibyśmy podzielić. Są to są te urządzenia takie, które spotykam gdzieś na festynach różnego rodzaju, czy to tak zwane dmuchańce, czy zjeżdżalnie. I kolejna część to są te urządzenia, które obserwujemy na placach zabaw. To jest poza obszarem ustawowym Urzędu Dozoru Technicznego. Państwo tutaj nie określiło obowiązkowych kontroli tego rodzaju dmuchańców czy, czy takich zjeżdżalni. Natomiast w przypadku obiektów takich jak place zabaw, które są związane z gruntem, one są klasyfikowane jako obiekty małej architektury. I tutaj jest, ma zastosowanie prawo budowlane, czyli okresowe przeglądy, jak wynikają z prawa budowlanego co 5 lat. No i przede wszystkim wskazanie na przestrzeganie dokumentacji, instrukcji, eksploatacji tego rodzaju urządzeń i sprawdzeń w zakresie i przez osoby, które są tam wskazane. Dobrze, że pan poruszył te, właśnie tą kwestię tych urządzeń, ta mała architektura, te place zabaw na podwórkach, na placach zabaw, bo przecież donosiły media o tym, że tam się takie wypadki różne zdarzały. Tu się przewróciła huśtawka, przygniotła dziecko. Tu się, uwaga, bramka przewróciła, przygniotła dziecko. To może by to warto byłoby, żeby też Urząd Dozoru Technicznego takimi rzeczami się zajmował, bo wy jesteście specjalnie, no, czyli... jesteście wyspecjalizowani w tej kwestii. Wykonujemy ekspertyzy techniczne tego rodzaju urządzeń, no bo ponieważ no, mamy potencjał techniczny wysoko kwalifikowaną kadrę inżynierską. E, mamy doświadczenie też i w tego rodzaju urządzeniach i sprawdzeniach. E, jeżeli istnieje taka potrzeba, sprawdzamy. Natomiast tak jak wcześniej wspomniałem, no, państwo tutaj nie, nie nałożyło ustawodawca, ustawodawca tak. nie nałożył e, obowiązku dla właścicieli, aby to było okresowo sprawdzane przez stronę trzecią tego rodzaju urządzenia. A zdarzyło się panom, w pana karierze w jakieś urządzenie odrzucić na, yy, w czasie takiej właśnie kontroli? Tak, oczywiście, że tak. Nie spełniło wymagań yy, określonych w instrukcji, bądź w określonych przepisach, czyli niezgodność stanu technicznego, czyli Bądź, bądź próby techniczne z wynikiem negatywnym. No. Jaka była reakcja właściciela? Yy, właściciel, yy, są różne reakcje, yy, natomiast no, bezpieczeństwo jest bezcenne i tutaj Gdzie tkwi błąd, gdzie tkwi przyczyna i, i czym to może skutkować, to, to dla obu stron będzie pozytywne efekt. No właśnie, przed wejściem to studia jeszcze wspominaliśmy i na początku audycji wspominaliśmy te słynne karuzele łańcuchowe. Ja je pamiętam sprzed lat 40, a nawet 50, No, że tam na przykład do te łańcuchy to były takie normalne łańcuchy, krowie, tak zwane krowiaki, które były dosyć no, takie z tego miękkiego drutu zrobione i wtedy się te wypadki zdarzały, że to krzesełko z tym delikwentem tem Tak dzisiaj tego rodzaju zdarzeń już my nie odnotowujemy. No, poziom techniczny, tak jak wspomniałem w tych standardach już określił rodzaje takich elementów, rodzaje połączeń, wskazał parametry, jakie powinny takie łańcuchy spełniać, jakie rodzaje powinny być łańcuchów. No już takich przypadków nie będziemy mieli. I chyba nie postraszyliśmy naszych słuchaczy. Mam taką nadzieję. W każdym razie Urząd Dozoru Technicznego pilnuje. Dziękuję panu serdecznie Dziękuję za rozmowę. Paweł Rajewski właśnie z Urzędu Dozoru Technicznego był państwa i moim gościem. Reklama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 Jest 21.30. Kamil Olak, zapraszam. Białoruski reżim uwolnił Andrzeja Poczobuta. Działacz polskiej mniejszości na Białorusi był więziony przez 5 lat. Nasi amerykańscy sojusznicy dotrzymują słowa. Wspierali nas w negocjacjach w sprawie uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Wreszcie się udało, powiedział Karol Nawrocki i dodał, że działania zmierzające do uwolnienia opozycjonisty były skomplikowane. Osobiście zabiegałem o Andrzeja Poczobuta. Cieszę się, że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 Mężczyzna podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka opuścił areszt. Informację potwierdził rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian.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 Sześciunastolatków w wieku 15 i 16 lat odpowie za rozbój i pobicie. Przyczyną zajścia były...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 Sądu Rodzinnego. Wieczór w Polskim Radiu 24. A mamy już 33 minuty po godzinie 21. Teraz wracają przede wszystkim tematy związane z, z polityką krajową. Ale zaczynamy od bardzo dobrej i bardzo ważnej informacji od uwolnienia z białoruskiego więzienia Andrzeja Poczobuta. I o tym porozmawiamy z naszym gościem, którym jest pani profesor Danuta Plecka, politolożka z Uniwersytetu Gdańskiego. Pani profesor, dobry wieczór. Pani profesor, czy się słyszymy? Halo, halo. Dobry wieczór, Państwo. Tak, Do, słyszymy. Dobry się. wieczór, wieczór Panie Profesor. Cieszę się, że się słyszymy. Będziemy zaczynali nasze spotkanie, naszą rozmowę od tej informacji o uwolnieniu z białoruskiego więzienia Andrzeja Poczobuta. Z Andrzejem Poczobutem na granicy polsko-białoruskiej spotkał się premier Donald Tusk. I jak też szef rządu napisał w mediach społecznościowych, Andrzej Poczobut, wolny, witaj w polskim domu, przyjacielu. Szef rządu podkreślił również, że wymiana na polsko-białoruskiej granicy to finał trwającej dwa lata skomplikowanej dyplomatycznej gry, pełnej dramatycznych zwrotów akcji. I tutaj cytat. Udało się dzięki świetnej pracy naszych służb, dyplomatów i prokuratury oraz wielkiej pomocy amerykańskich, rumuńskich i mołdawskich przyjaciół. Dziękuję wam wszystkim w imieniu Andrzeja Poczobuta i własnym. Tak napisał premier Donald Tusk. Ja tak myślę, pani profesor, że tyle lat oczekiwania, tyle lat pytań w zasadzie, co polskie państwo robi w sprawie Andrzeja Poczobuta, a teraz jednak widzimy wspaniały i ten najważniejszy efekt. Jak pani odbiera i ocenia wiadomość o uwolnieniu Andrzeja Poczobuta? Niewątpliwie dla mnie osobiście jest to wiadomość, informacja miesiąca wręcz. I wszyscy powinniśmy się cieszyć z tego powodu, dlatego że jest to człowiek, który twardo stał realizując wartości, które przyświecają mu przez całe życie, stał za wolnością słowa, za wolnością Białorusinów. Optował i, i podkreślał konieczność niezależności, mniejszości szczególnie polskiej w Białorusi. Jest mi tylko bardzo przykro i tak sobie pomyślałam, kiedy dowiedziałam się, że Andrzej Poczobut został zwolniony z więzienia. Zastanawiałam się wówczas i, i nad tym, w którym momencie wybuchnie wojna polsko-polska która ten dzień sukcesu służb specjalnych, dyplomacji, yy, yy, współpracy na arenie międzynarodowej, w którym momencie te wszystkie wysiłki zostaną znowu yy, może nie, nie tyle oplute, ale co będzie, pojawi się próba zawłaszczenia to przez jedną opcję polityczną No i długo na to nie czekałam niestety i jest mi z tego powodu niezmiernie przykro, bo to jest sukces wielu osób i trudno nie reagować nie reagować na to zdarzenie radością. A, jasne. A co konkretnie tak, pani profesor ma tutaj na myśli? Przede wszystkim działania zaplecza pana prezydenta Karola Nawrockiego oraz polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy chcieliby ten sukces uwolnienia Andrzeja Poczybuta tylko i wyłącznie przypisać prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Ja wiem, że tu jest duży wkład pana prezydenta, zdaję sobie z tego sprawę, ale nie jest to jedyna postać, w która, która grała w tej orkiestrze. Ma tutaj sporo było członków tej orkiestry, z tego co i mówił premier Donald Tusk, z tego co. Uwolnienie. Nie za dużo było tych odpowiedzi, nie za dużo informacji przychodziło z, rós, z ust różnych polityków czy dyplomatów. No i chyba ostatecznie możemy powiedzieć, że dobrze, że dobrze, że to wszystko odbywało się w zasadzie w ciszy. Tak, zgodnie z zasadą, że ciszej będziesz, dalej pójdziesz. Tak, Takie sytuacje y, dosyć napięte w relacjach nawet z państwem, które nie jest przymierzone z, z drugim państwem, wymagają ciszy, wymagają namysłu, wymagają pewnego rodzaju zabiegów y, i bardzo dobrze się stało, że w tej ciszy y, odbyło się uwolnienie, y, uwolnienie tego dysydenta. A co pokazuje, albo czego symbolem jest postawa Andrzeja Poczobuta, jego postać w ogóle? Czy może być też pewnym przykładem, nie chcę tego nadużyć, ale dla naszych polityków? Zdecydowanie, dlatego że y, mamy tutaj postawę odpowiadającą wierności pewnego systemu w stosunku do pewnego systemu aksjologicznego, który się wyda, wy, wyznaje. Tak? To jest y, wierność zasadą. Jeżeli jest prawdą, a zakładam, że tak, że pierwszym, czy jednym z pierwszych zdań Poczobuta było, czy ja mogę tam wrócić, no to widzimy, że to jest dopiero jakiś etap walki, a, a nie jego zakończenie, to nie jest ulga. I sądzę, że jeżeli zdrowie i, i, i zdrowie przede wszystkim pozwoli, to, to myślę, że Andrzej Poczobut będzie myślał o tym, żeby Kontynuować tą wielką rolę, jaką odgrywa zarówno w Białorusi, jak i też w optyce wielu Polaków. I ta wierność zasadom, wierność ideom, wierność wartościom, myślę, że jest warta podkreślenia, to jest to, czego pan redaktor ma rację brak wielu politykom w Polsce. A jak te słowa rozumieć? Bo to bardzo ważne, bardzo ciekawe też słowa Andrzeja Poczobuta, które jako pierwsze padły, to znaczy to pytanie, czy będę mógł tam wrócić. Premier Donald Tusk odpowiadając, powiedział, że to ty decydujesz, jesteś już wolnym człowiekiem, ale ja zastanawiam się, po wielu latach w białoruskim więzieniu, w bardzo ciężkich warunkach, pierwsza myśl, którą wypowiada Andrzej Poczobut po powrocie do Polski jest no, ta chęć powrotu na Białoruś. Jak to zrozumieć? Jak to wytłumaczyć? Tak z naszej perspektywy, naszej codzienności, naszego życia, no bo wydaje się to raczej nieracjonalne, a tutaj wydaje, też po, po pojawia się, myślę, taka kwestia, być może pewnej postawy osoby, człowieka po prostu niezłomnego. Czy możemy tak to odbierać. Ja nie chciałabym wchodzić w głowę Andrzeja Poczobuta. Nie mam zielonego pojęcia, co miał na myśli. Yy, yy, sądzę, że dla niego yy, zarówno pobyt w więzieniu, jak i uwolnienie z tego więzienia jest yy, pewnym przystankiem, w drodze do realizacji realizacji celu, czyli wolnej Białorusi. No i ta sama Białoruś, która tutaj nam się pojawia. Słyszeliśmy, że ten proces uwolnienia, między innymi Andrzeja Poczobuta, bo nie tylko on wrócił do Polski, był niezwykle skomplikowany, to podkreślał premier Donald Tusk, ale nie tylko inni politycy czy dyplomaci. Natomiast ja się zastanawiam, czy to raczej jednorazowa sytuacja i takie działanie strategiczne chociażby ze strony Białorusi. Czy jednak nastąpi jakieś rozmrożenie tych relacji w kontekście chociażby więźniów politycznych? czy Możemy na to spojrzeć z różnych perspektyw. Jedną perspektywą jest na pewno osłabienie ekonomiczne Białorusi. To bardzo wyraźne. I wcześniej, i już po wybuchu wojny pełnoskalowej wywołanej przez Rosję, w stosunku do Ukrainy. To jest jedna kwestia. Ym, druga kwestia, panie redaktorze, mówiąc o ciszy, my tak do końca nie wiemy, yy, na kogo yy, poczołów został wymieniony. Tak? My mamy tylko te skrawki informacji, które nam yy, służby i, i pan premier chcieli, yy, chcieli przekazać, więc yy, trudno tu wyrokować, co, be, co będzie później. Ja bardzo chętnie odebrałabym to uwolnienie. Andrzeja Poczobuta i innych czterech więźniów politycznych jako początek końca Łukaszenki. Natomiast czy tak będzie? Dzisiaj trudno wyrokować. To kolejna sprawa, co do której być może trudno wyrokować, ale Jestem zwolennikiem całkowitego zakazu kryptowalut. Tak zadeklarował prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński No i odniósł się w ten sposób do przygotowywanej przez rząd nowej ustawy regulującej rynek kryptoaktywów w Polsce. Dwie poprzednie ustawy, to możemy też przypomnieć naszym słuchaczom, zawetował prezydent Karol Nowrocki. Jarosław Kaczyński podkreślił, że jego ugrupowanie przyjrzy się przepisom proponowanym przez rząd, szczególnie w kontekście afery związanej z giełdą Zonda Krypto.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 Jak interpretować tę wypowiedź z perspektywy politycznej pani profesor, bo wydaje się ona dość ciekawa. Z jednej strony wystawiamy jako kandydata na premiera Przemysłowa Czarnka, żeby zawalczyć o wyborców Konfederacji, a z drugiej strony prezes Prawa i Sprawiedliwości wychodzi i mówi, że poparłby ustawę zakazującą całkowicie kryptowalut. Chyba coś tutaj, tak mi się wydaje, nie do końca się zgadza. Znaczy, trudno nie zauważyć, po pierwsze, trudno nie zgodzić się z panem prezesem Kaczyńskim, że kryptowaluty, bo ja myślę, że to chciał przekazać w, podtek w podtekście, są takim dosyć słabym ogniwem, jeżeli chodzi o politykę państwa. To po pierwsze. Po drugie wydaje mi się, że jest to próba odwrotu, bo proszę pamiętać, że Prawo i Sprawiedliwość nie odrzuciło weta prezydenckiego, ani w pierwszym, ani w drugim przypadku. Ale sytuacja, w której znalazło się wielu Polaków z być może oszczędnościami życia, które ulokowali, no jakbyśmy na to nie spojrzeli, dość spekulacyjnie, w jakichś aktywach, na których... Być może się nie znali, nie mieli zielonego pojęcia. Ktoś im szepnął, zresztą sama znam takie przypadki, że to jest świetna lokata kapitału w tym niepewnym świecie. No i było, ale nie dla, nie dla poszczególnych osób. I myślę, że to jest próba zatuszowania, zatuszowania jak gdyby tego faktu, że z ządy i wszystkich innych firm również korzystali politycy prawa, Także myślę, że to jest takie y, y, tuszowanie sytuacji dość trudnej, w której znalazło się Prawo i Sprawiedliwość. Patrząc na sondaże, które nie są sprzyjające dla tego ugrupowania czy marzeń Kaczyńskiego o 40% poparcia społecznego, to y, y, myślę, że to jest takie odwracanie kota ogonem i zrzucanie odpowiedzialności na rządzących, bo pamiętać trzeba że to, ta, ta firma była zarejestrowana w Estonii. Trudno, żeby, żeby polskie prawo mogło w jakikolwiek sposób wpłynąć, wpłynąć na prawo estońskie. Natomiast jedno, co, co może się zdarzyć, to uchwalenie takiej ustawy, która będzie w dużym stopniu kontrolowała również zagraniczne przedsiębiorstwa, które będą chciały z kryptowalutami wejść, czy z różnego rodzaju giełdami na rynek polski. Mm. To jest jedyna rzecz, którą można, którą można zrobić. Ale proszę zobaczyć, że ten odwrót od rynku kryptowalut nie jest właściwy tylko i wyłącznie dla prezesa Kaczyńskiego, który myślę, że słabo, słabo sam rynek kryp kryptowalut rozumie. Jak zresztą większość Polaków, nie oszukujmy się, ale to jest także, to jest także próba odwrotu prezydenta Karolana Wrockiego od sprzyjania tego rodzaju firmom na rynku polskim. No ale to kolejny wątek przed nami w takim razie, bo do tej sprawy odniósł się też podczas wtorkowej konferencji prasowej rzecznik rządu Adam Szłapka. Tutaj cytat. Tej afery, kryptoafery PiS twarzy polityków Prawa i Sprawiedliwości. Nie da się po prostu zmyć. Cokolwiek oni nie powiedzą, cokolwiek nie będzie mówił dzisiaj, czy tweetował pan prezydent Nawrocki, czy mówił na konferencji pan minister Bogucki, czy nawet mówiący Jarosław Kaczyński o tym, że należy cały ten rynek zakazać. Tak powiedział polityk Koalicji Obywatelskiej. Jak zaznaczył, będzie kolejna ustawa, i będzie miał okazję tym razem się pan prezes wykazać. Zobaczymy, czy zapanuje nad posłami na przykład związanymi ze Zbigniewem Ziobrą. Jak pani sądzi, co będzie z tym kolejnym, trzecim już projektem rządowym w sprawie uregulowania rynku kryptowalut? Jak może się zachować Prawo i Sprawiedliwość? Jak może się zachować prezydent Karol Nawrocki? I tu znowu mamy wróżenie z fusów, ale to, Tak, afera z kryptowalutami będzie już symbolem rządów Zjednoczonej Prawicy oraz sprawowanie urzędu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przez Andrzeja Dudę i Karola Nawrockiego. Ale czy na pewno? Przepraszam, że wejdę w słowo, bo tutaj też jest argument z drugiej strony, z kancelarii prezydenta. Zbigniew Bogucki mówi w ten sposób, rząd przez dwa lata nie zrobił nic w sprawie kryptowalut, a teraz próbuje przerzucać odpowiedzialność na prezydenta. No nieprawda, dlatego że rząd próbował, czy inaczej, tworzył ustawę dotyczącą kryptowalut, nie korzystał z tych środków, przynajmniej nie mamy takiej wiedzy na ten temat, żeby w trakcie kampanii wyborczej zwolennicy, reprezentanci tego całego rynku kryptowalut finansowali działania ówczesnej op opozycji, a teraz koalicji rządzącej. I to nie jest tak, że w demokracji ustawa powstaje, tak jak Zarządów Zjednoczonej Prawicy, marzenie, nie wiem, prezesa o 15 zostaje zrealizowane o 19 tego samego dnia podpisem, podpisem prezydenckim. To trwa. Dużo innych problemów miała koalicja rządząca, tu będę broniła, ale ten rynek kryptowalut był dwukrotnie. Y, y, czy stał się dwukrotnie próbą regulacji ze strony koalicji rządzącej i dwukrotnie napotkał na opór ze strony Pałacu Prezydenckiego, konkretnie pana prezydenta Karola Wrockiego. I dzisiaj jak słyszę y, narrację pod tytułem Państwo zawiodło, to tak, zawiódł pan prezydent, bo ten rynek mógł być uregulowany. Oczywiście y, y, nie w y, stosunku do jednej konkretnej firmy, ale w stosunku do, do całego szeregu działań, y, chociażby poprzez to, że ten rynek mógł być oddany pod opiekę i nadzór y, y, Komisji Nadzoru Finansowego. I to już byłoby bardzo dużo. To otwórzmy Pani Profesor kolejny rozdział w naszej rozmowie. W czwartek odbędzie się głosowanie nad wotum nieufności wobec minister klimatu i środowiska Pauliny Henik-Kloski. Niektórzy politycy z Polski 2050 deklarowali, że zagłosują za jej odwołaniem. Do tej sytuacji odniósł się w Polskim Radiu 24 Andrzej Grzyb z Polskiego Stronnictwa Ludowego, mówiąc to nie jest kwestia jedności koalicyjnej, to kwestia stabilności i trwałości rządów. Premier Donald Tusk również do tych zapowiedzi niektórych polityków, członków Polski 2050 się odniósł w sprawie tego głosowania i przyznał, że będzie ono testem koalicyjnej lojalności. Czy według pani to, co jutro wydarzy się w Sejmie, to głosowanie nad wotum nieufności wobec pani minister, to będzie test dla koalicji? Czy to znowu jest dużo, dużo, dużo płaszczyzn. Oczywiście będzie to test dla koalicji. Nie wiem, no. stawiam jednak na to, że pani y, ministra nie zostanie odwołana. Y, natomiast y, proszę zobaczyć, że to jest y, takie działanie y, zgodne z tym wszystkim, co wcześniej robił Szymon Hołownia w trakcie kampanii wyborczej prezydenckiej. Tak? Czyli osłabianie swoich konkurentów y, po to w zasadzie, żeby ich osłabić, dlatego że wierzył głęboko w to, że ma szansę wejść do drugiej tury i, i mało tego, wierzył i był przekonany o tym, że zostanie prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. Tu mamy to samo starcie pomiędzy tymi, którzy odeszli z Henik-Kloską z Polski 2050 e, w, na znak protestu przeciwko temu, co się działo w trakcie wyborów przewodniczącej, bo jednak w drugiej turze zostały, zostały dwie panie i na znak i sprzeciw wobec tego, co się wewnątrz tej partii w ogóle dzieje, jak się zachowywał wcześniejszy przewodniczący i założyciel Szymon Hołownia w stosunku do innych polityków z tego ugrupowania. Przykre jest to, że takie powiedzmy bardzo osobiste starcia mają wpływ na to, czy inaczej, koalicja rządząca musi się zatrzymać, żeby te, te osobiste starcia pomiędzy politykami wcześniej jednego ugrupowania, a teraz klubu parlamentarnego i partii Polska 2050 RP, żeby zatrzymywać się nad tymi problemami, gdzie mamy dużo więcej problemów dookoła do rozstrzygnięcia. Chociażby nawet rynek kryptowalut, który bezpośrednio dotyczy wielu Polaków. Sądzę, że pani ministra Henik-Kloska zostanie na swoim stanowisku i dokończy kadencję tego parlamentu, pełniąc rolę ministra środowiska. I te gry są w ogóle niepotrzebne, przy czym ja rozumiem, że w koalicji znajdują się różne ugrupowania i te tarcia są zupełnie, zupełnie naturalne. Ale rację ma pan minister mówiąc o tym, że one destabilizują pracę koalicji, bo ta energia mogłaby być wykorzystana w zupełnie innym celu i mogłyby być inne sprawy zrealizowane zamiast y, toczenia sporów wokół y, konkretnej y, persony. A w którym miejscu znajduje się dzisiaj Polska 2050 na naszej scenie politycznej? To znaczy jest to bardziej koalicja rządząca, a może bardziej już opozycja, czy gdzieś jakieś centrum, jakiś środek pomiędzy tematem? Od samego początku, może nie od samego początku, ale tak mniej więcej rok po wyborach parlamentu, chociaż nie, od samego początku, od momentu tworzenia się tej koalicji, Szymon, Hołownia i jego zwolennicy trochę chcieli być w tej koalicji, a trochę w niej nie chcieli być. Y y y y ja bym to porównała może do Zandberga, który od samego początku powiedział stanowczo będę sprzyjał, ale nie wchodzę do rządu. Natomiast ci powiedzieli, no my będziemy sprzyjać, ale wejdziemy, wejdziemy do tego rządu, bo jednak stanowiska tym politykom są potrzebne. Będziemy w tym składzie, bo jednak od nas może bardzo dużo zależeć, ale jednocześnie będziemy recenzantami. No nie można zjeść ciastka i mieć nie tylko ze strony Szymona Hołowni, ale także, także jego najbliższego zaplecza politycznego. Przy czym tutaj dochodzą także e, takie partykularne ambicje pani przewodniczącej Katarzyny Pełczyńskiej nałęcz, która bardzo chciała być wicepremierką. E, te cele nie zostały zrealizowane. I myślę, że w tej chwili świadomość, zresztą na to wskazują sondaże, że Polska 2050 nie wprowadzi swoich przedstawicieli do Sejmu kolejnej kadencji, powodują, że tam w ogóle jakiekolwiek hamulce, hamulce się pojawiają w tym ugrupowaniu. I sądzę, że tylko i wyłącznie sam fakt znajdowania się pod progiem wyborczym hamuje na tyle, członkini i członków Polski 2050, że ta koalicja jeszcze trwa. Bo gdyby sondaże pokazywały im to, co pokazują na przykład ewentualnej partii Morawieckiego, że przekraczają próg 5%, myślę, że ta koalicja już by nie funkcjonowała. A tak się zastanawiam, bo mówimy tutaj o Polsce 2050, o tych decyzjach, o tym jak się też Polska 2050 prezentowała od początku rządów obecnej koalicji, ale to zastanawiam się tak być może bardziej z perspektywy premiera Donalda Tuska, czy Polska 2050 jest dzisiaj realnym problemem dla obecnie rządzącej koalicji? Znaczy... To, do czego prowadzi Polska 2050, to ja myślę, że pan premier w, w zaciszu domowym się uśmiecha do siebie, no bo no nie ma jakiegoś konkurenta takiego bardziej konserwatywnego poza PSL-em, który też jest wątpliwym udziałowcem kolejnego rozdania w Sejmie, albo bardzo wątpliwym, prawda? I myślę, że to wygranymi w tych działaniach, które podejmuje Polska 2050 tak naprawdę jest Prawo i Sprawiedliwość i Koalicja Obywatelska z takim większym naciskiem na Koalicję Obywatelską, bo ci, którzy odpłynęli do Polski 2050 wrócą w tej chwili do Koalicji Obywatelskiej po to, żeby nie dać paliwa wyborczego Prawo i Sprawiedliwości w kolejnej kampanii wyborczej i w kolejnym dniu podejmowania decyzji na kogo oddają głos, albo pozostaną w zaciszu domowym i wtedy się będzie cieszyło Prawo i Sprawiedliwość. Polska 2050 będzie tak sobie trwała do końca kadencji w obecnej koalicji, czy może sam premier będzie chciał prędzej czy później rozwiązać kwestię tego ugrupowania? No bo jednak mimo wszystko wydaje się ona cały czas problematyczna w mniejszym bądź większym stopniu. Tak, tylko że mamy do czynienia z dwoma grupami polityków. Z jednej strony, przepraszam za takie określenie i porównanie z przedszkolakami, a z drugiej strony z maturzystą. Premier Donald Tusk od wielu lat jest politykiem i na salonach europejskich i znowu, przepraszam za wyrażenie, zjadł zęby, więc jest wytrawnym i wytrwałym politykiem, w przeciwieństwie do tego, co prezentuje Polska 2050 w osobach Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, Szymona e, Hołowni i jeszcze, jeszcze kilku osób, które e, podpowiadają w taki, a nie inny sposób, w jaki sposób mają e, oddziaływać na rząd i na, na koalicję, e, koalicję rządzącą. Więc myślę, że e, jako długodystansowiec Donald Tusk e, spokojnie będzie patrzył, jak te dzieci w piaskownicy zabierają sobie łopatki, wiaderka, przetrwa to wszystko, dlatego że nie musiał długo czekać, żeby ci, którzy byli jego dość poważnymi kon konkurentami, szczególnie tej opcji konserwatywnej w, ko w Koalicji Obywatelskiej, sami pozbawili się możliwości pozostania na polskiej scenie politycznej na dłużej. I kropka. Pani profesor, bardzo dziękuję za nasze spotkanie i pani komentarz w sprawach politycznych. Profesor Danuta Plecka, politolożka z Uniwersytetu Gdańskiego, była naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze i dobrego wieczoru, dobrej nocy życzę. Dziękuję bardzo. Dobrego wieczoru Państwu. Reklama. Ależ się...